Zazielenienie to nowy obowiązek, który od przyszłego roku wejdzie w całej Unii Europejskiej, ale rolnicy, nie tylko polscy, z pewnym takim dystansem do tego podchodzą, żeby nie powiedzieć, że krzywo na to patrzą, bo mówią, ach, znowu ideologia bierze górę nad ekonomią, wymyślili sobie eurokraci, żeby chronić przyrodę, a my tutaj przecież musimy uprawy nasze na jak największym areale uprawiać. Dlaczego? Wprowadzono to zazielenienie, dlaczego rolnikom nakazuje się 5% z ich powierzchni przeznaczyć na użytki ekologiczne? By trzeba było wrócić do roku 2012 i 2013, kiedy konstruował się budżet Unii Europejskiej dotyczący rolnictwa. 2012-2013 rok, kiedy konstruował się budżet na rok 2014-2020, były to lata kryzysu w Europie. No i w tym momencie nie wszystkie państwa z krajów Unii Europejskiej chciały przyznać, przynajmniej taką kwotę, jaka dotychczas była na wspieranie rolnictwa w Europie. No i jedynym wyjściem do przekonania wszystkich, żeby przynajmniej pozostawić taką kwotę, jaka była w latach 2007-2013, było to, że rolnictwo pójdzie w stronę zachowania walorów ekologicznych, walorów krajobrazowych w rolnictwie, że te pieniądze będą służyły do powiększenia tych obszarów, które są proekologiczne. I zwiększenie bioróżnorodności. I zwiększenie tej bioróżnorodności i oczywiście padła taka propozycja, była na to zgoda i z tego tytułu też powstało to tak, to tak zwane zazielenienie, które dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej i szczerze powiedziawszy no, na rolników spływa kolejny obowiązek od, u nas w Polsce od 2015 roku, zazielenienia 5% powierzchni gruntów ornych. Czyli krótko mówiąc, to nie jest tak, że jakiś szalony ekolog w Komisji Europejskiej wymyślił dla swojej fanaberii, tylko był to efekt konsensusu politycznego. Tak, to, było, to była po prostu umowa, bo można by było się na to nie zgodzić, ale wtedy na pewno zostałyby ograniczone środki finansowe na dopłaty do rolnictwa w całej Europie i wtedy no było to długo dyskutowane, nie było to pewnie proste, natomiast no, w tej chwili już mamy zatwierdzone to i musimy się do tego przystosować i wykorzystać te wszystkie kwestie, które w gospodarstwach już autentycznie są, Natomiast tam, gdzie ich nie ma, no, trzeba będzie poszukać różnych możliwości, żeby spełnić warunki tego zazielenienia. Bo trzeba wspomnieć tutaj, że niektóre gospodarstwa, chcąc czy nie chcąc, w sposób całkowicie naturalny, już realizują y, niektóre elementy zazielenienia, chociaż wcale o tym jeszcze nie wiedzą. Myślę, że część rolników, którzy realizują program rolno już wiedzą o tym, i w założeniach programów rolno-środowiskowych było tak, że wszystkie powierzchnie proekologiczne musiały być zachowane w tym gospodarstwie od momentu podpisania umowy na realizację pięcioletniego programu, więc to już część rolników realizowało w jakiś sposób, niekoniecznie myśląc o zazielenieniu, tylko w tym programie rolno-środowiskowym. Natomiast teraz będzie to dotyczyło wszystkich rolników, Oczywiście nie wszystkich rolników to oczywiście będzie dotyczyło. Gospodarstwa do 15 hektarów zostaną zwolnione z powierzchni proekologicznych, tzw. zwanych EFA i te gospodarstwa nie muszą specjalnie się przejmować tym 5% obszarem. Takich jest przecież najwięcej gospodarstw. W Polsce w ponad 50% w skali... Ogólnokrajowej gospodarstwie jest do 5 hektarów. Więc to jest poważna ilość gospodarstw, które nie będą objęte tym zazielenieniem tak zwanym. Tu się ciśnie aż na usta pytanie, czy to przypadkiem w takim razie nie jest tworzenie przepisu tylko po to, żeby zadrukować kolejne ileś kartek papieru, bo skoro większości gospodarstw to i tak nie będzie dotyczyło, to o co cała afera? O to, żeby spełnić warunki, które narzuciła nam Unia Europejska i Unia Europejska nie może nam zarzucić, że my nie spełniamy warunków, które zostały nałożone na całą Unię Europejską, otóż spełniamy, a że gospodarstwa mamy rozdrobnione i te wszystkie mniejsze gospodarstwa są poniżej 15 hektarów gruntów ornych, więc będzie to dotyczyło tylko jakiejś grupy gospodarstw, które nie będą aż tak liczne, jak może w innych krajach Unii Europejskiej, bo wiadomo, że akurat w naszym województwie ta średnia gospodarstwa jest powyżej 18, blisko 19 hektarów, natomiast średnia ogólnopolska jest powyżej 10 hektarów, tak, natomiast w niektórych województwach średnia jest 3,5 hektara, 4 hektary, więc to są bardzo małe gospodarstwa, które w zasadzie będą mieściły się w zupełnie w innym działaniu, tak zwane gospodarstwa małe, do których jest przystosowany prof. 2000 15-20, tam są premie 60 tysięcy dla małego gospodarstwa, ewentualnie premia 1250 euro na rok dla gospodarstw tych małych, więc tam są inne możliwości. Natomiast one nie muszą spełniać tych wszystkich warunków, o których tutaj dyskutujemy. Tak na dobrą sprawę takiego przeciętnego polskiego rolnika, ani większości polskich rolników, to nie zrewolucjonizuje, to nie zmusi ich do jakichś drastycznych posunięć. Tak naprawdę w naszych realiach będzie to dotyczyło tylko niewielkiego odsetka. Myślę, że tak, że to raczej zwróci uwagę części rolników, którzy w tej chwili nie za bardzo przejmowali się zachowaniem tych walorów proekologicznych czy też walorów środowiskowych w własnym gospodarstwie, żeby zachować kępy drzew w gospodarstwie, żeby zachować oczka wodne, nieużytki, miedze śródpolne. Inne takie miejsca, w którym gromadzi się, gromadzą się różnego rodzaju nie tylko ptaki, ale wiele innych owadów, istot, które są bardzo ważne w całym cyklu ekologicznym, więc to, to pewnie zwróci uwagę, żeby to zachować i będzie to cenne. Na dodatek Unia Europejska za wy, spełnienie tych wymogów zazielenienia będzie wypłacała kwotę 74 euro do jednego hektara, więc jest co coś za coś, natomiast są takie gospodarstwa, które no na powierzchni swojego gospodarstwa nie mają specjalnie żadnych nieużytków, nie mają zakrzaczy nie mają grzesiów polnych, no nie mają możliwości, żeby spełnić te warunki. Otóż jest wyjście z tej sytuacji, bo można zastąpić to zazielenie obsianiem pól, prosinami wiążącymi azot. Odpowiednią powierzchnię trzeba posiać i wtedy się spełnią te warunki, czy też międzyplony można posiać, więc są wyjścia z tej sytuacji, inne niż wykorzystanie tego potencjału, który aktualnie jest w gospodarstwie. Ale można też ugorować. Można ugorować. Chociaż namowienie rolników do ugorowania to jest, to będzie no strasznie trudna rzecz. Rolnicy nie lubią ugorować ziemi, bo chyba, że jest to z bardzo słabej jakości gleba, która tam, na której uprawa się specjalnie nie opłaca. Uprawi się tylko po to, żeby nie zarosło to krzakami, no to wtedy można to ewentualnie y, przeznaczyć na ugorowanie. Natomiast y, jeśli chodzi o greby żłaskie, to nie chodzi w ogóle w rachubę y, ugorowanie. Y, no chyba, żeby że rzeczywiście ktoś jest bardzo mocno zainteresowany ekologią i, i, i będzie to wykonywał. Natomiast w tych obszarach, na przykład kartuzy, kościerzyna gdzie jest dużo lasów, dużo pagórków, dużo jezior, różnych stawów, nieużytków, tamte warunki spełnienia tych powierzchni ekologicznych. Myślę, że nie będzie tam żadnych trudności, żeby to te 5% w 2015 roku spełnić. Tutaj mówi Pan o powiecie kościerskim, kartuskim, powiatach o bardzo urozmaiconym krajobrazie. Powiaty w okolicach Wisły, na przykład Starogardzki, całe Kociewie, które ma dosyć dobre gleby i nie ma aż tak urozmaiconego krajobrazu, albo powiat kwidziński. Tam pewnie z pewnością rolnicy Będą wykorzystywali te pozostałe metody uprawy międzyplonów lub też upraw roślin wiążących azot. Dosadzanie drzew, o którym żeśmy tutaj mówili. No właśnie, akcja internautów, która ma wkrótce ruszyć, polegająca, przypomnijmy naszym słuchaczom, na tym, że internauci fundują drzewka z gatunków pszczołolubnych, które mają znaleźć się na miedzach lub na nieużytkach, których właścicielem są rolnicy. Myślę, że to jest dobry pomysł tylko nie szarżowałbym z jakąś hura optymizmem w tym kierunku, bo dosadzanie drzew na powiedzmy na tych glebach bardzo dobrych pierwszej klasy, drugiej klasy no, pewnie nie spotka się z dużym aplauzem rolników, ponieważ oni wykorzystują te gleby do produkcji pszenicy, rzepaków, buraków i nie będą chcieli sadzić na tych terenach drzew. Które mogą podbierać wodę ich uprawom? Nie tylko wodę, ale składniki pokarmowe. Natomiast nie ulegam wątpliwości, że drzewa miododajne, o których tutaj mowa, no są wręcz bardzo potrzebne do zapylania roślin. Są one nieodzowne. Natomiast inna sprawa, że nie wszystkie drzewa na każdej glebie mogą rosnąć. Na przykład, jeżeli rolnik przeznaczy piątą, szóstą klasę piaszczystej gleby na drzewa, powiedzmy na lipy, to... Bardzo mało prawdopodobnie, że lipa na takich y, ubogich glebach będzie rosła. Lipa potrzebuje no, dobrej gleby. Ale no, bo... na takich glebach jak mamy w powiecie Kwidzyńskim albo na Kociewiu, w okolicach no, Starogardu? Na trzeciej klasie to nie ma problemu. Natomiast y, gdzieś na jakichś miedzach można spróbować y, posadzić. Natomiast y, ja, jeżeli internauci zbiorą y, no, bardzo dużo tych drzew, szkoda by było, żeby... No gdzieś to ta inicjatywa, czy ten zapał ludzi został zniweczony. róbmy to powoli, stopniowo, będzie zainteresowanie to zwiększamy, będzie jeszcze większa potrzeba to zwiększamy, żeby nie było tak, że od razu będzie hura, optymizm, wszyscy się rzucą, będzie jakaś pula drzew, na które nie będzie chętnym, żeby to posadzić, tak, więc to trzeba robić ostrożnie, delikatnie i, i z głową to wymaga, nie jednego miesiąca a działalności przez 2 3 a może nawet więcej lat można by było również wciągnąć do, tego, do tej organizacji Izby Rolniczej, które by zebrały zapotrzebowanie od rolników, którzy mają ochotę, mają miejsce i chcieliby posadzić te drzewa to moglibyśmy zebrać e, e, takie, taką kietę gdzieś wyprowadzić kto by chciał i wtedy jest, no będzie nam potrzebne 500 sezonów, czy 1000 czy 2 czy mniej, ja nie wiem, to wtedy będzie to rozsądne. Nikt pieniędzy nie wyda po to, żeby się coś zniszczyło, tylko będzie to autentycznie wykorzystane i nawet potem ktoś, kto zapłacił za dwie czy trzy sadzonki, będzie wiedział, że te jego sadzonki zostały posadzone u pana X, u pana Y. będzie sobie pojechać, zobaczyć, jak drzewa rosną, jak są pielęgnowane, czy one spełniają swoją rolę, czy też nie.